I rozsławiło się to po całej Jopie i wielu uwierzyło w pana. I stało się, że przez wiele dni pozostał Piotr w Jopie u pewnego Szymona Garbarza.